Czy pasterze w grudniu wypasali owce? Towarzystwo Strażnica twierdzi Góry te zatrzymują większą część pary wodnej unoszącej się z nadmorza śródziemnego Dlatego na łagodne, lecz gołe stoki wapienne po stronie wschodniej spada niewiele deszczu Wyjątkiem są miesiące zimowe Listopad i grudzień. Wyrasta wtedy trawa, co umożliwia wypasanie stad owiec tak donosi Strażnica z 1 listopada 1989 roku na stronie 16 w artykule serii Obrazy Ziemi Obiecanej. Artykuł ma tytuł Jałowa, lecz fascynująca pustynia judzka. W ten sposób towarzystwo Strażnica nie tylko przyznało, że wypas owiec w grudniu jest możliwy, ale także, że w niektórych rejonach tylko zimą można było to robić. Najwyraźniej niższa temperatura nie stanowiła przeszkody dla pasterzy, nawet na takim odludziu jak pustynia judzka. Biblia, opisując pościg Saula za ukrywającym się na tej pustyni Dawidem, pisze w 1 Samuela 24 rozdział, a wersety, werset 3: W końcu dotarł do kamiennych owczarni, przy drodze, gdzie była jaskinia i Saul wszedł za swoją potrzebą podczas gdy Dawid i jego ludzie siedzieli w najdalszych częściach jaskini a więc na tej pustyni było w czarnie jest to dodatkowy dowód wskazujący na wypas owiec zimą gdyż na tym jałowym terenie tylko w tym okresie wyrastała trawa relacja z Ewangelii Łukasza mówi o narodzinach Jaszu popularnie nazywany jest Jezusem ale ja będę używał określenia Jaszu w Łukasza drugi rozdział, 8 werset w przekładzie Nowego Świata czytamy W tej samej krainie byli też pasterze, przebywający pod gołym niebem i strzegący nocą swych trzód Świadkowie Jehowy pewne greckie słowo przetłumaczyli na pod gołym niebem Niestety nie jestem pewien, czy jest to dokładne tłumaczenie Słownik Google nie potrafi tego słowa przetłumaczyć, a kiedy wpiszemy mu zwrot Polski pod gołym niebem to otrzymujemy inne słowo greckie. Większość tłumaczy wyraz ten oddaje inaczej. Biblia Tysiąclecia mówi w polu, Biblia Warszawska w polu czuwający, Biblia Gdańska w polu nocujący, Biblia Brzeska leżąc na polach. Tłumaczenie w przekładzie Biblii Poznańskiej wygląda jakby pominięto to słowo. Brzmi w tejże okolicy, Pasterze pełnili straż nocą i czuwali nad swoim stadem. Możliwe, że tłumaczenie pod gołym niebem ma potęgować wrażenie, iż nie mogło to być w okresie zimowym. Dziś niewiele osób potrafi wyobrazić sobie, że można spać pod gołym niebem, a tym bardziej zimą. Tylko kto powiedział, że oni spali? No właśnie, Biblia mówi nam, że nocą pilnowali stad, czyli pełnili straż. Podobnie straż pełniono na murach obronnych, wieżach strażniczych i nie miało znaczenia, czy jest lato, czy jest zima. Taka praca. Pamiętajmy, że w okolicach Betlejem warunki do wypasu były znacznie lepsze niż na pustyni judzkiej. Zwierzęta można było wypasać cały rok, a zimą dzięki deszczom roślinność była jeszcze bójniejsza niż latem. Wyjątek stanowiła pustynia judzka, gdzie wypas był możliwy tylko zimą. Jeśli zechcesz poszukać w internecie, to przekonasz się, że także dziś na tej jałowej pustyni żyją ludzie i, co warto podkreślić, żyją cały rok w namiotach. Są to Beduini, żyjący z pasterstwa. Czyli prawdopodobnie dziś temperatury są tam niższe, skoro na, pustyni, na tej pustyni pasterzy wypasają owce cały rok. Kiedy wyobrażasz sobie zimę i pasterzy pod gołym niebem to pamiętaj, że rośliny mogą rozwijać się tylko jeśli mają wilgoć i ciepło. Muszą być spełnione te dwa warunki. Wilgoć i ciepło. Jeśli jest gorąco, ale brak wody, tak jak na pustyni judzkiej, to rośliny nie rosną. Ale jeśli jest woda, ale temperatura zbyt niska, to również nic nie urośnie. W Polsce roślinność budzi się dopiero w kwietniu, a więc jeśli czytamy, że zimą wypasano owce w Izraelu, to znaczy, że ich zima musiałaby być przynajmniej tak ciepła jak na szkwiecie lub cieplejsza. Zimniej być nie może, gdyż wegetacja roślin byłaby po prostu niemożliwa. Wikipedia podaje, że obecnie średnie temperatury w styczniu w Izraelu wynoszą tam 14-16 stopni Celsjusza. Całe te rozważania na temat zimy w Izraelu byłyby niepotrzebne, gdyby nie to, że świadkowie Jechowy głoszą, iż Jaszu w tym okresie nie mógł się urodzić właśnie z powodu zimy. Jest to nieprawdą. Nasze rozważania nie mają większego znaczenia poza tym, by dać świadectwo prawdzie. Przeciętny świadek Jehowy wie, że argument z pasterzami pod gołem niebem i zimą jest słaby. Ale ponieważ nie zna innego, to przynajmniej w ten sposób próbuje uzasadnić to, co ogłosi. Oby ten artykuł pomógł osobom szczerym przebudzić się i zacząć myśleć samodzielnie.